Duch państwowości rosyjskiej nie uznawał nigdy żadnego zabezpieczenia poddanych przed samowolą władz państwowych. Poddany rosyjski musiał czuć, że jeżeli się raz narazi przedstawicielowi rządu, nie uchroni go nawet to, że jest w zgodzie z prawem, przez ten sam rząd wydanym. Ludność czuła, że jej obowiązkiem jest, nie stosować się do prawa, ale do woli władz. Że zamiast wykonywania prawa, musi sobie zdobywać zaufanie władz, pozyskiwać je sobie, chociażby sposobami niezgodnymi z prawem. Ten duch państwowości rosyjskiej stanowił głęboką różnicę między nią Austrojami państw europejskich od najdawniejszych czasów. Wychował on samowolę urzędników i brak poczucia prawa u ludności. Za obecnego panowania, a zwłaszcza po Manifeście Październikowym, zaczęto wiele mówić o potrzebie legalności w postępowaniu władz. I nawet widać w pewnej mierze starania w tym kierunku. Ale skłonność do samowoli, zbyt głębokie makorzenie w duszach, biurokracja zaś rosyjska, za długo była w tym kierunku wychowywana. Nadto, pod wpływem dezorganizacji w machinie państwowej, kontrola władz centralnych nad lokalnymi od dłuższego już czasu słabła i coraz mniej stawała się zdolna do przeprowadzenia nowych zasad w sposobie rządzenia. W państwie rozwija się swego rodzaju decentralizacja, nie decentralizacja społecznego i politycznego życia, ale władz biurokratycznych, działających w kraju samowolnie, bez należytej kontroli. Kierownicy państwa rosyjskiego nigdy zdawali się nie pojmować tego, że najlepszą gwarancją poszanowania prawa przez ludność nie jest policja, sądy, więzienia i szubienice, ale zgodność tego prawa z pojęciami etycznymi i interesami ludności. Tak pojmować prawo przeszkadzało im stawianie ambicji i interesów biurokracji ponad potrzeby moralne ludności i interes państwa. Społeczeństwo wtedy nie tylko buntowało się przeciw samowoli biurokratycznej, ale stawało w coraz ostrzejszym konflikcie z obowiązującym prawem, które się z jego pojęciami i potrzebami coraz mniej zgadzało. Dusza rosyjska nie jest tak obojętna na swój byt ziemski, jak mahometańska lub buddyjska, i coraz mniej zdolna jest do poddawania się biernie wszelkiemu uciskowi. Związany z Europą przez chrystianizm, wchodząc z nią w coraz ściślejsze obcowanie umysłowe, naród rosyjski musiał się przejmować coraz bardziej pojęciami europejskimi, coraz boleśniej odczuwać swoje, w porównaniu z ludami europejskimi, upośledzenie polityczne. Sam rząd zresztą, potrzebując dla swej zeuropeizowanej machiny odpowiednio wykształconych ludzi, sprzyjał szerzeniu nauki zachodniej. Pozakładał uniwersytety z europejskim programem. Pierwszą rzeczą, jaką te uniwersytety wykształciły, było niezadowolenie z ustroju Rosji i bunt przeciw rządowi. Same uniwersytety od dawna stały się ogniskami tego buntu. Z nich rozchodził się on powoli na całe społeczeństwo. Z drugiej strony pomagały rozwojowi tego buntu same zmiany w rządzie, w którym na tle rozrastania się i komplikowania machiny państwowej Władza coraz więcej przechodziła do rąk niekontrolowanej biurokracji, do centrum niekontrolowanego przez naród i do miejscowych przedstawicieli niekontrolowanych dostatecznie przez centrum. Sam tedy rozwój państwa rosyjskiego szybko wyprowadzał na widownię kwestię najważniejszą – konstytucyjną. W państwie rozwijał się kryzys polityczny, który nie istnieje przecie od lat paru, który od dziesiątków lat dawał znać o sobie. Rząd rosyjski nie od dziś walczy z buntem, nie chcąc zaś na rzecz zjawiających się w społeczeństwie aspiracji robić żadnych ustępstw. Walczył bezwzględnie, usuwając swych przeciwników sposobami głęboko wrażającymi się w świadomość. Sposoby takie pozostawiają w świadomości ślad dwojaki. Budzą one z jednej strony strach, z drugiej nienawiść. Skuteczność ich zależy od tego, które z tych dwóch uczuć przeważa. Iwan Groźny budził więcej strachu, i dlatego umocnił na wiele pokoleń autokratyzm i podniósł urok władzy. Biurokracja nowoczesna budziła więcej nienawiści i dlatego władzę swą podkopała. Ten, kto nie przyglądał się z bliska rewolucji rosyjskiej, nie może mieć pojęcia, jak dominującym w niej czynnikiem jest nienawiść do rządu i jego przedstawicieli. Jest bardzo wielu rewolucjonistów, którzy nie wiedzą dobrze, czego pozytywnie chcą. Nie zdają sobie jasno sprawy z reform, o jakie walczą. Ale każdy wie dobrze, że nienawidzi rządu. Każdy czuje potrzebę zemsty na nim. I dlatego tak trudno było tej rewolucji skupić się około jednego sztandaru, około jednego na dziś programu. Jedynym łącznikiem różnorodnych jej grup jest nienawiść, dążenie do zniszczenia obecnego rządu. Dlatego przejawia się ona tak krwawo. Dlatego uderza przede wszystkim w tych przedstawicieli rządu, którzy biorą bezpośredni udział w prześladowaniu przestępstw politycznych. Najczęściej w policję. Chociaż te zamachy, wątpliwe bardzo, przyczyniają się do przyspieszenia przewrotu politycznego w państwie. Rewolucja rosyjska w swych formach gwałtownych jest więcej reakcją uczuciową niż planową akcją polityczną. Stąd pochodzi jej Bezpłodność, ale i na tym się opiera jej żywotność, która jej zgnieść nie pozwala. Ludzie, którzy działają dla pewnego określonego celu, mogą się przekonać, że cel ten jest zły lub niemożliwy do osiągnięcia. Ci wszakże, których pcha do czynu uczucie nienawiści, nie przestaną działać, dopóki źródła tej nienawiści istnieją. Rozwijający się od wielu lat wewnętrzny kryzys polityczny w postaci walki między rządem, a ciągle rosnącą, a raczej w coraz większej sile odradzającą się rewolucją, nie prowadzi do żadnego jasnego rozwiązania. Stanowisko rządu, niechcącego na krok odstąpić od utrwalonego systemu, i usiłującego wyłącznie represjami stłumić rewolucję i stanowisko rewolucji. Nie wystawiającej programu realnych reform, ale dążącej przede wszystkim do zniszczenia rządu. I tu wytwarzały dla państwa położenie bez wyjścia. Ta faza w jaką kryzys konstytucyjny wszedł podczas wojny japońskiej i bezpośrednio po niej zdawało się to wejście wskazywać. Zjawienie się zorganizowanego stronnictwa konstytucyjnego, za którym stanęła opinia publiczna, wprowadziło silny czynnik kompromisowy pomiędzy rządzącą biurokrację a partie rewolucyjne.